podcast Halo, halo, dobrze, działa? Ten też działa Doskonale witam. witam, witam Ja nazywam się Szymon Cieśliński I reprezentuję dziś w sumie Uniwersytet Łódzki, Konglomerat Podcastowy I Stowarzyszenie Badaczy Popkultury I Edukacji Popkulturowej Trickster A ze mną I Nekropolitan, ale to jest konglomerat wszystko na jedno kopyto, e, a moim rozmówcą jest, no właśnie, kto? Główny promotor Biblioteki Grozy od wydawnictwa CNT, główny promotor e-booków i e czytelnictwa e, jeżeli chodzi o Świecie hodowli. tak, jeżeli chodzi o środowisko Literackiej Grozy, redaktor serwisu Carpe Noctem, e, recenzent, podcaster, prelegent konwentowy, znawca klasyki literatury, właśnie w związku chociażby z tym romansem z wydawnictwem CNT ale i miłośnik tekstów bardziej współczesnych, autor weird fiction, ale też autor memów, co trzeba podkreślić. E, czytał i polecał prozę Wojtka Guni, zanim to było modne. Uprawia crossfit, bierze udział w Run Magadonach, lubi morsować, ukończył politechnikę w ogóle. Pracuje w branży IT, a w wolnym czasie interesuje i zajmuje się sitcomami, jogą, medytacją, gnozą, ufo, sektami, legendami miejskimi i creepypastami. Fascynują go czarnookie dzieci, cieniści, hatmen, a jego debiutancka książka to zbiór opowiadań pod tytułem Nocne. To jest właśnie ta książeczka. Przed Państwem no w pewnym sensie człowiek orkiestra, Paweł Mateja. Dzień dobry. I może właśnie od tego y, zacznijmy. Albo nie, zacznijmy od y, takich pytań na rozgrzewkę. Y, taka szybka seria, żeby ludzie mogli Cię troszkę bliżej poznać. Proszę o krótkie odpowiedzi. Nie trzeba argumentować, uzasadniać. Nie zastanawiamy się, tylko szybko wybieramy. Kawa czy herbata? Kawa. Z mlekiem i cukrem czy bez? Bez. Sernik z rodzenkami czy bez? Tak. <grywa> Pizza z ananasem, tak, nie? Tak. Klasyka literatury czy współczesna literatura? Tak. Mickiewicz czy Słowacki? Tak. Lovecraft czy poł? Tak. Król w Żółci czy ktulu? Tak. Coś nie da wybrać między takimi rzeczami. Serial Biogodę Office czy Chłopaki z Bagaków. <grym> tak. <grym> Okej, okay, czyli lubimy prawie wszystko. Tak. No to właśnie wyjaśnij może naszym gościom, jak ktoś, kto się lubuje w sitcomach, memach, crossficie, informatyk po Polibudzie, po trafił do grozonetu, zaczął właśnie czytać tę literaturę i co było takim momentem zwrotnym, tym punktem, kiedy pomyślałeś, też chcę coś napisać? Jak trafiłem, to znaczy, czyli inaczej jak się zacząłem interesować horrorem, tak? No to ja miałem takie dwie drogi, które w zasadzie gdzieś tam splotły, w wieku gimnazjalnym, to ja, jak każdy myślę, że ma jakieś takie historie, gdzie nie wiem, trafił do biblioteki szkolnej i trafił sobie na taką półeczkę, na której były te książki takie z klasyki, przepraszam, nie z klasyki Grozy, tylko ze złotej ery horroru, czyli Guy Smith, Masterton i tak dalej. Oczywiście też na to trafiłem, bo te okładki są bardzo przyciągające, jak się jest nastolatkiem. No i Jakoś się tym zainteresowałem, ale to, to była taka krót, krótka bardzo fascynacja, całe szczęście. Yy, a jednocześnie mnie... Jakoś tak mi się zdarzyło, że miałem w domu dwie książki, które... Znaczy mój ojciec miał dwie książki w domu. Znaczy <śmiech> miał więcej książek, ale dwie były horrorami tylko. <śmiech> Większość to było jakieś science fiction. I to były właśnie książki, które ja w zasadzie chyba do tej pory uważam za jedne z najlepszych w historii gatunku, czyli Dom na granicy światu Horsona i Zew Lovecrafta. I w zasadzie o ile te takie, wiecie, ten y, palpowy horror z tej klasy... Znowu mówi klasyka. Złotej ery horroru to, to nie jest coś, co, co do mnie jakoś zbyt mocno przylgnęło, całe szczęście. To właśnie strasznie wsiąkłem m, zarówno w tego Horsona. to zresztą w ogóle to jest autor, którego tak naprawdę zbyt mało osób moim zdaniem w Polsce kojarzy. Przez wiele lat, że tak zawsze uciekać od twojego pytania, e, przez wiele lat tak naprawdę mieliśmy dwie książki Horsona, które były dostępne na rynku, właśnie Dom na granicy światów, z przepiękną okładką, jeszcze taką, taką z komuny. E, i Widmowi piraci, która jest marynistycznym horrorem, takim marynistycznym ghost story. fajnym, jeśli się coś kuma w ogóle z klimatów takich morskich, wiecie, jakie są części statku. Ja nie wiem. Znaczy dobrze się bawiłem przy książce, ale dalej nie wiem tak naprawdę, gdzie oni się poruszali tam. Bo właśnie Horseson to, to jest autor, który był, maryn, był marynarzem przez wiele lat i dobrze się na tym znał czytelnik, niekoniecznie się znał więc ta książka jest troszkę myląca, ale gdybyście chcieli coś sięgnąć po taką super klasykę Grozy to Dom na granicy światów jest absolutnie czymś przepięknym, jedną z najlepszych książek Grozy, jaka kiedykolwiek w Polsce wyszła i w ogóle gdziekolwiek wyszła od czasów PRL-u ona nie miała wznowienia ale wydaje mi się, że co najmniej dwa wydawnictwa w tej chwili tak się troszkę na to łaszą a ze w no to wiadomo, to chyba, to, ja, jeśli ktoś nie zna, to, to tutaj połowa prelekcji jest gdzieś na temat Lovecrafta, gdzieś tak przy okazji, tak myślę. Chyba odpowiedziałem. To druga część pytania. Kiedy pomyślałeś, że chciałbyś też coś napisać, no bo umówmy się, też jest taki stereotyp, że pisarzem zostają e, właśnie jacyś, nie wiem, poloniści, nauczyciele, etc., osoby, które gdzieś tam z tym językiem, e, komunikacją, literaturą są związani, e, a ty w sumie jesteś trochę innej e, części. Tak, no to no to Różni ludzie piszą, <głos> nie, ja, ja tak naprawdę jakoś tak od zawsze chciałem. Dla mnie momentem, który był taki przełomowy w tym względzie, że uznałem, że rzeczywiście to jest coś, czym się amatorsko mogę zajmować, był taki, kiedy odkryłem internet i odkryłem tam jakieś strony, które publikowały opowiadania jakichś właśnie amatorów które zacząłem czytać, wtedy mi się całkiem podobały i do tej pory mam gdzieś ten sentyment takich klimatów. No i od tego czasu gdzieś z tym bardziej siedzę, przy czym miałem takie dłuższe okresy, gdzie bardziej siedziałem w jakimś recenz recenzowaniu polskiej grozy, czy, czy klasyki grozy, czy w ogóle odkrywaniu tych klimatów. Walczyłem z jakimiś pisarzami, którzy mnie nie lubią później, bo, bo ich krytykowałem. No a później bardziej się znowu skupiłem na tym pisaniu, przy czym ja jestem po prostu strasznie powolny, jeśli chodzi o pisanie, Także no pewnie mógłbym ten zbiór sobie jakiś wydać już wiele lat temu, gdyby nie to, że ja to po prostu robię potwornie powoli. 9 lat, nie, 8 lat ci zajęło, tak? Od debiutu do wydania zbioru, Wydaje mi się, że tak. Ale ja się w sumie cieszę, że się nie, nie spieszyłem z tym, bo ja cały czas też uważam, że książek tak naprawdę wychodzi bardzo dużo, ludzie nie mają aż tyle czasu, więc jakby wydawanie wielu rzeczy nie jest jakąś dodatnią wartością. Mhm. I właśnie finałem tej przygody i tej ośmioletniej drogi jest ta książka, Nocne. Wydawnictwo 9 ją wydało, jak to właśnie typowe dla tego wydawnictwa, jako przedmiot materialny prezentuje się całkiem sympatycznie. I na okładce widzimy obraz z takimi pajęczakami. Jest to obraz Łukasza Gwizdża. Gwizdża. Możesz opowiedzieć historię tej okładki? To znaczy, czy ten obraz powstał zainspirowany nocnymi, czy to może nocne były zainspirowane? Nie. Obraz? Tym e, generalnie to jest tak, że wy, wydawca Wydawnictwo 9, czyli Krzysztof Biliński, on już z Łukaszem Gwierzem współpracował przy wcześniejszych książkach. Także obrazy tego autora można znaleźć też na, na jakichś innych publikacjach. Na przykład no w zasadzie zaczęli od niej, bo ten Tom Lovecraft'a którego tytułu nie pamiętam. Też ma okładkę właśnie Łukasza Gwizdża. To jest krakowski malarz, nie wiem na ile znany, bo nie znam się za bardzo na malarstwie jako takim, ale moim zdaniem bardzo fajny, jeśli się czymś takim znaczy interesujecie jakimś, wiecie mrocznymi obrazami, grafikami, to bardzo polecam sobie poszukać w internecie, on publikuje też te prace. No i są oczywiście na okładkach książek, więc warto kupić te książki, żeby mieć te obrazy w jakiejś takiej formie. Ten konkretny, to historia była taka, że tak naprawdę <śmiech> chciałem mieć inny, inną grafikę, <śmiech> <śmiech> której nie udało się zdobyć. Ja, znaczy to nie znaczy, że tej nie chciałem. Ja w tym, po prostu wtedy zapytałem Krzyśka, wydawcę, że słuchaj, no a co ty mi proponujesz? No i powiedział, że właśnie tutaj no, jest, jest Łukasz Gwisz, są jego prace, rzucił mi po prostu linka do, nie wiem, 20 jakichś, bo chciałem pająka. Ja mówię, no słuchaj, tam chyba był jakiś pająk. Jak zobaczyłem tą okładkę, myślę, słuchaj, no ja nie, ja nie będę dalej szukał. To jest, to jest dokładnie to, czego chciałem. No od razu się zakochałem w tej grafice, co ciekawe, znaczy, no właśnie, czyli jak już powiedziałem, ona nie jest stworzona specjalnie e, do tego tomu, ale co więcej, ona już nie istnieje jako taka, dlatego że autor postanowił po jakimś czasie ten obraz przemalować, to znaczy namalował na, no, na tym obrazie jeszcze raz ten sam obraz, tylko w troszkę in, inną kolorystykę z innymi detalami, e, także pająki, w tej chwili ten obraz jest u mnie w domu po prostu, <laughs> e, no tak, także... E, a poprzednia wersja, która no, podoba mi się tak samo jak nowa, jest po prostu na układce Okej, okay, tego się nie spodziewałem. I właśnie, pająki. Widzimy je na układce, widzimy je też w tekstach. Mamy tutaj między innymi dziewczynę, która na skutek opętania zamienia się fizycznie w pająka jak gdyby. Chociaż umysł zachowuje do pewnego stopnia ludzki. Mamy pająki przędzące coś w rodzaju pajęczyny rzeczywistości. Mamy pająki, e, po prostu takie bardziej zwierzęce, znaczy owady. Wchodzące ludziom do ucha. Tak, Mamy też to takie chwilowe spajęczenie bohaterów, jeżeli można tak ująć, czyli e, może nie przemianę dosłownie, nie że wyrastają im odnóża, tak jak właśnie w tym pierwszym tekście, e, ale jednak cześć, e, no, zachowują się troszkę właśnie jakieś owady. E, I kilka innych podobnych wątków. I chciałbym zapytać, dlaczego padła akurat na stawo nogi? Czyli nie wiem. Ale czy, nie wiem, fascynują cię te nie, e, stworzenia, to czy znaczy, się Nie, to jest, to jest zupełnie intuicyjne, to znaczy, bo te pająki, które tutaj w przypadku nocnych, tak rzeczywiście one się wydają wyeksponowane, one wyszły zupełnie spontanicznie. No, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, ten zbiór wiele lat powstawał i teksty nie były przez długi czas, bo jakieś ostatnie już pisałem, powiedzmy, mocno w kierunku tego zbioru, już jakoś finalizując pewną koncepcję, ale te pająki, to, to jest tak, że jak ja czytałem sobie na nowo rzeczy, które do tego zbioru miały, miały trafić, to zauważyłem, że cholera, tych pająków tam jest strasznie dużo. Że, no, nie wiem, być może coś, mam jakieś ukryte lęki przed nimi, znaczy, mam. To nie jest tak, że ja bym pająka wziął do ręki, a tym bardziej nie chciałbym, żeby mi wchodził do ucha. Nie wiem, pewnie są jakieś osoby, które by chciały. Nie skomentuję, ale chciałbym jeszcze dopytać, jak reagujesz na pająki na co dzień? na jakieś takie wiesz, wychodzące z odpływu, czy chodzące gdzieś pod sufitem w domu, czy może gdzieś na zewnątrz, na drzewie sobie zwisające? No są one atrakcyjne wizualnie, ale niekoniecznie chcę ich dotykać. Ja wiele lat mieszkałem na wsi, taki, taki no fest wsi, gdzie, gdzie za oknem miałem dużo przestrzeni, na której mieszkały pająki i one bardzo lubiły wchodzić do mojego pokoju, gdzieś sobie nocować za łóżkiem. No i zdarzało się tak, że w środku nocy gdzieś tam czułem, że coś Przechodzi po mnie i tak sobie łaskoczy. To nie, nie jest nigdy przyjemne uczucie dla mnie. Wiem, że są osoby, moja żona na przykład lubi pająki wynosić z domu w ręce. Ja to robię tylko w kubku. Ale wynosisz, czy zabijasz? Nie, broń Boże, wynoszę. Wynosisz. To, że, to, że są potworne, nie znaczy, że nie mogą żyć. <śmiech> Dobrze. Y Kolejnym powracającym motywem w wielu tekstach są cieniści, shadow people. W różnej postaci i formie. Wiem, że chętnie czytasz i słuchasz na ten temat, masz swój ulubiony podcast, który m.in. innymi z kilka razy nagrywał, ale też wiem, że sam opowiadałeś o tym w kilku miejscach, miałeś doświadczenie, które kojarzy się z miejską legendą o Hatmanie. Czy mógłbyś... To nie jest tak, że ono się kojarzy, ono dotyczy Hatmana. No to czy mógłbyś przybliżyć tutaj Jasne. słuchaczom? kim jest Hatem o co chodzi? To, to, tak dopowiadając od, co do tego podcastu, o którym wspominasz, to jest, to tak polecę przy okazji, jest taki podcast Darkness Radio, y, amerykański, który w tej chwili, w tej chwili on się troszkę rozpadł na dwa różne podcasty tam prowadzący. Rozłożły się im drogi i jeden, się, jeden został jako Darkness Radio, drugi, nie pamiętam, jakieś Paranormal Hour czy coś takiego. Mm. To jest taka audycja chyba, która wychodzi trzy razy w tygodniu i tam zapraszają różnych sobie gości, czy opowiadają o jakichś newsach związanych z rzeczami paranormalnymi. Taka potwornie, wiecie, taka amerykańska audycja. Czasem są jakieś historie gości, jedne bardziej rozsądne, drugie mniej. Czasem zdarza się, że zapraszają gości, którzy są strasznie odklejeni. Czasem to, to jest w ogóle zabawne, jak się słucha prowadzący, którzy, jeśli zapraszają się trzech gości w tygodniu, nie można zrobić dobrej selekcji tak naprawdę. I czasem tak czuć, że oni w czasie nagrywania tego odcinka mają takie wątpliwości już. Czy na pewno ta osoba powinna tutaj trafić? Ale czasami ci goście są fascynujące i zdarzało się, że e, trafił tam na przykład właśnie gość, który nakręcił film, taki... Dokumentalny na temat zjawiska paranormalnego cienistych. To jest film, który jak obejrzałem, znaczy oglądałem tak z dużym niepokojem, dlatego, że to jest zjawisko, które kiedyś mnie osobiście spotkało. Miałem jakieś takie doświadczenie z taką istotą. Ja mogę opowiedzieć o tym, jak to wygląda, bo to jest, to, jest, to jest o tyle ciekawe, że jest to zjawisko dosyć powszechne, a jednocześnie nie jest tak jakieś szalenie popularne. Tak jak, wiecie, jakieś wilkołaki, duchy, wampiry, rzeczy, które są mniej, moim zdaniem, prawdopodobne w spotkaniu, w prawdziwym życiu. A jednocześnie ja znam, może nie potwornie dużo, ale znam co najmniej kilka osób, które tak samo widziały istoty cieniste. Nawet, nie wiem, moja siostra widziała. I to są, to są historie, które się dzieją na świecie w zupełnie niezależny sposób. To znaczy, że tak, ja tak miałem, że nie słyszałem zupełnie na ten temat. 10 dobrych lat temu to się chyba wydarzyło, może już więcej. Gdzieś tam sobie nocowałem za granicą w jakimś pokoju, obudziłem się w środku nocy i przy oknie, a tutaj zaznaczę, nie miałem paraliżu sennego, jeśli wiecie, co, nie wiecie co jest paraliż senny, to jest moment, w którym człowiek się budzi w nocy, jego ciało jakby dalej śpi, więc nie można się ruszyć, ma się często jakieś takie omamy, duży niepokój może temu towarzyszyć jakieś hypnagogi, jakieś dźwięki, nie miałem tego. Normalnie się obudziłem, się patrzyłem sobie w stronę okna, a tam stał taki dwumetrowy mężczyzna, w kapeluszu takim z rondem i w czarnym płaszczu. I on był czymś jakby wyciąć sylwetkę po prostu z ciemności. Nie miał żadnych, żadnych środków niczego poza taką ciemnością. Jak go zobaczyłem, to bohatersko schowałem się pod kołdrę. Bo byłem tak absolutnie przerażony, jak nigdy w życiu. I czułem jak tak po prostu, że czułem, że on do mnie podchodzi. I że na mną stoi i na mnie patrzy, a później to uczucie zniknęło bohatersko odkryłem tą kołdrę i nie było go w pokoju. No wywar, wywarło to na mnie jakieś takie no, dziwne było to, to odczucie. Nie, nie do końca wiedziałem, co z tym zrobić i pamiętam, że wtedy kolejnego dnia rozmawiałem ze znajomą, z którą byłem tam za granicą i jak opowiadałem po, jej o tym, mówiono, ona, ona mówi, o też coś takiego kiedyś miałam. To, w, to wtedy troszkę się mniej przyjemnie mi zrobiło, a później zacząłem szukać w jakichś forach paranormalnych, bo generalnie lubiłem takie, takie miejsca, które do tej pory lubię. I okazało się, że takich historii spotkania z tą istotą w tym takim kapeluszu jest potwornie dużo na całym świecie. Znaczy ona różnie wygląda, czy... Przy czym to nie jest tak, że teraz możemy to podpiąć absolutnie wszystko, nie. Są tak naprawdę, może nie wiem, jakąś taką dziedzinę nauki z tym związaną zrobić, że mamy jakieś podtypy. Jest ten, który jest z kapeluszu, jest taki, który nie ma kapelusza, a bardziej miał taki, taki, wiecie, taki kaptur i czerwone oczy na przykład. No, a są też takie, które są po prostu jakimś takim mazem czarnym to już tam, tak, ja, ja to bagatelizuję takie bzdury. Mam ma mieć albo kaptur, albo kapelusz. No i to jest coś, co też gdzieś tam powraca w, tym, w tych moich nocnych wiele razy w tej czy innej postaci. Może nie do końca jest tam jakakolwiek historia, która by stricte dotyczyła e, tych istot w tej formie, czy tak, te, tego takiego ich przedstawienia Starałem się to jakoś włożyć w, w, coś, w jakąś w, w, w inną formę zupełnie. Tak, to się zgadza. Cieniści e, nie występują tutaj stricte jako hat z tej legendy z tej ujednoliconej jakoś teraz, powiedzmy, kurban legend. A powiedz jeszcze, czy właśnie umieszczanie, dlaczego umieszczasz te istoty w tekstach? Czy to jest rodzaj jakiejś autoterapii, czy, nie wiem, szerzenia wiedzy na temat tego, że coś takiego istnieje, czy takie miurnięcie okiem do czytelników, którzy czytali też o tych istotach? Wiesz co, to nie jest tak, że ja mam jakiś konkretny powód jeden. To... <śmiech> <śmiech> Więc tak, że niestety nie jestem w stanie dać jakiejś takiej jasnej odpowiedzi, tak naprawdę no to wygląda tak, że potrzebuję, znaczy, że, że to z jednej strony gdzieś obsesyjnie w moim umyśle jest, bo no uwielbiam czytać na ten temat i sam zauważam w innych tekstach teraz, czy w filmach na przykład, mam wrażenie, że coraz częściej się pojawia wraz z jakąś Jezu teraz w ogóle brzmi jak jakiś szur, nie? ale że z jakąś taką świadomością powiększającą się istnienia tych istot. Ja nie twierdzę, że one istnieją. Ja mogłem mieć jakąś, wiecie, no, bzdurną w ogóle jakieś omamy nocne. Okej, okay. tylko że wiele osób też je ma i one z czegoś wynikają. One mogą wynikać z czegoś zupełnie tego, że mamy jakiś w głowie, nie wiem, archetyp zaszyty. Albo, nie wiem, no naoglądaliśmy się film w łuków bojach. Nie mam pojęcia. Ale i, mam wrażenie, że coraz bardziej się formułuje yy, na przestrzeni ostatnich lat, ten wizerunek, tej istoty, no bo takich filmów na ten temat jest na też w ogóle fantastyczny, taki znowu nie wiem czy słowo dokument jest tutaj adekwatny na temat właśnie paraliżu sennego i istot cienistych, The Nightmare. On z swego czasu był na Netflixie, w tej chwili no pewnie jest na jakichś chomikach, nie, nie wiem. Ale da się go chyba też na filmie okupić. Tylko tutaj ostrzegam, że jest właśnie drugi film, który też to tytuł międzynarodowy Maddie Nightmare, ale to jest niemiecki Der Nachtmar. i to są dwa zupełnie różne filmy, tak. więc lepiej nie mylić, tak, chociaż a te, ten drugi też jest dobry. Tego drugiego nie widziałem jeszcze, ale też pamiętam, że o nim wspominałeś, a ten amerykański to jest rzeczywiście no, jest to forma dokumentu, są, tylko że rzeczywiście no, nie ma tam nagrań tej istoty cienistej, ale są tak zrobione wizualizacje, także i wizualne i właśnie dźwiękowe, że tak macham ręką, żeby ten kapelusz pokazać. Yy, dla, jak po prostu, jak, jak po latach od tego mojego doświadczenia zobaczyłem ten film, to się bałem i zasnąć. Także uważam, że jest absolutnie fantastyczny, bo bardzo dobrze oddaje zjawisko, gdzie są tam wizualizacje tego, że ktoś śpi, a tu właśnie nad nim pochyla się taka istota w tym kapeluszu i tak po prostu patrzy z taką nienawiścią i do tego jakieś takie drony w tle, no, czy takie, takie, takie, wiecie, takie buczenie. To jest dokładnie to, co jakby, mam wrażenie, że przeżyłem. Jakie było pytanie? <śla> Odpowiedziałeś na nie, dziękuję. Kolejne pytanie... Jak się czujesz w związku z ogłoszeniem końca pandemii i właśnie ze zniknięciem obostrzeń? Jaki to był dla ciebie czas? Pandemia, izolacja? Czy mam teraz wjeżdżać w jakąś taką politykę mocno? To już od ciebie zależy. Okay. jak się czuję z tym? No, no przyjechałem tutaj, także no czuję się o tyle dobrze, że jestem po prostu zaszczepiony i, się, i, i, i przechorowałem po tym szczepieniu. Myślę, że mam dużo przeciwciał i mogę sobie, mam, mam nadzieję, jeździć i nie umrzeć. Mhm, ale, ale właśnie sama pandemia, jak ją wspominasz? Czy to był dobry okres, niekoniecznie? Ja mam to szczęście, Ta izolacja że ja... też jak dla ciebie wyglądała? Ja mam to szczęście, że ja tak czy siak pracuję z domu, także w czasie pandemii też pracowałem z domu, to się niewiele zmieniło, ale to był dla mnie no potwornie przytłaczający okres pod wieloma względami, co, nie wiem, czy to pod tym względem mówisz, jest tutaj dwa opowiadania, bo Nocne to jest, to jest zbiór, który kończyłem w zasadzie na początku pandemii, jeśli dobrze pamiętam, i dwa, dwa opowiadania z tego tomu, opowiadanie bez tytułu, i opowiadanie... Wszyscy muszę sprawdzić ty tytuł, bo w tej chwili tak nie pamiętam, co może... Jest w... Też nie czytałeś? Też nie Ech. czytałem. Sadystyczny masowy mord. To są opowiadania, które inspirowały, w których inspirowałem się początkiem pandemii, szczególnie tym takim okresem pierwszej izolacji. Znaczy to w zupełnie różny sposób, bo jedno z tych opowiadań dzieje się w jakimś takim zupełnie na innych zasadach działającej rzeczywistości, gdzie grupa ludzi zostaje zamknięta w bloku czy jakiejś kamienicy, drzwi zostają zabite, okna zostają zabite i oni po prostu siedzą w środku, nie wiedzą do końca dlaczego i rzeczywistość zaczyna się deformować. Dzieją się tam pewne rzeczy, które nie powinny się dziać i tak naprawdę opowiada. To, to jest opowiadanie, które pisałem troszkę na zasadzie takiego marzenia strumienia świadomości, ale w pierwszej wersji nie bardzo, sta... nie bardzo się zastanawiałem nad tym, co tam mam zamiar napisać. Przecież no nie jest tak, że napisałem bzdury, bo ja po prostu później zrobiłem bardzo rozległe poprawki, ale po prostu starałem się przelać jakieś takie emocje, które mi towarzyszyły podczas tego pierwszego lockdownu, gdzie rzeczywiście musieliśmy siedzieć w domu i no, moja głowa nie najlepiej to przeżywała. Więc to jest opowiadanie, które to troszkę stara w którym starałem się to od odzwierciedlić. A znowu sadystyczny stady masowy mord, no to jest takie opowiadanie o nadchodzącej apokalipsie i tym jaka dla niektórych ludzi przychodzi z tego pociecha, a dla innych yy, smuteczek. Czy w związku z tym można powiedzieć, że lockdown, izolacja, pandemia były dla Ciebie muzą, inspiracją? No myślę, że tak. Przy czym no, to nie jest tak, że chciałbym, żeby <śmiech> mieć więcej tej inspiracji. To myślę, nainspirowałem się przez te dwa lata. Mm -hmm. A czy pisanie tych tekstów w takim razie było autoterapią? Nie wiem. Myślę, wydaje mi się, że jak się pisze with fiction horror, to to zawsze jest jakiegoś rodzaju autoterapia, ale nie do końca Uważam, że ktoś powinien. M, m, czy, że powinienem komuś wciskać moją autoterapię. W sensie, j, jasne, mógłbym sobie coś takiego napisać, a dlaczego ktoś miałby to czytać? Co, co kogoś obchodzi to, że ja sobie przeżywam jakieś konkretne rzeczy? Nie, no jak coś tworzę, to tworzę to po to, żeby mimo wszystko dało to jakąś dziwną rozrywkę czytelnikowi, więc to mimo wszystko, znaczy muszę mieć jakiś taki. Yy, Coś, co mnie do tego pisania skłoni, ale staram się, żeby to nie było właśnie na zasadzie takiej, takiej czystej autoterapii, że, że oto przeczytajcie, co ja przeżywałem w czasie pandemii, no bo no, nikogo to nie obchodzi, nawet mnie już w tej chwili. I to, no, starałem się, żeby to, to gdzieś tam było jakąś taką inspiracją, a później chcę po prostu, żeby w jakiś sposób czytelnik mimo wszystko był przerażony samym opowiadaniem, a nie moimi emocjami. YouTube Twitch Streaming Czasy, kiedy jest kwitnie, a słyszę, że nikogo nie obchodzą moje emocje, uzewnętrznianie się, myślę, że dla wielu osób to jest jednak jakoś tam pociągające. Zresztą w ogóle w grozie przecież pociągające jest właśnie obserwowanie osób w takich skrajnych sytuacjach. Tak? I tego, jak sobie z tym radzą. No, osób tak, ale nie wiem, czy pisarzy. Czy te... no, wiesz. Są pisarze, których chętnie bym zobaczył w różnych sytuacji. <laughs> jak, jak każdy, myślę, że tak też, też, też tak mogę powiedzieć. No nie, no wiesz, no tylko, że z... jakby znowu się odnoszę do tego, że nie, do, nie do, znaczy, że ja cały czas uważam, że nie warto pisać za dużo, że, że ja bym... sobie, tak w ogóle, <grym>, że wiesz, no jasne, jak jesteś Stephenem Kingiem, to możesz sobie produkować jakieś duże ilości tekstu, ale niekoniecznie yy, każdy będzie miał to szczęście, że dobra, no Stephen King też nie pisze samych mądrych rzeczy, a w zasadzie wiele pisze niemądrych, ale przynajmniej pisze w miarę w miary dobrze, albo i bardzo dobrze, zależy, co tam, zależy która książka, ale no właśnie. Czy, czy ja, na przykład, nie wiem, muszę pisać każdy pomysł, zapisywać każdy pomysł, który mi przyjdzie do głowy, i podawać go czytelnikom? No uważam, że nie. Yy, dlatego, że tych książek jest. W tej chwili, czy nie, nie wiem, na ile się interesujecie horrorem polskim, kilka lat temu, gdzie ja się. Czy 10 lat temu, gdzie się zaczynałem tym interesować, i w ogóle zaczynało się to tak wykluwać w Polsce, może więcej niż 10 lat temu? Nie z 15, nie wiem, są może 15. z 15. To wychodziło tego bardzo mało. No mieliśmy jakiegoś. Okej, okay, było kilka książek, był jakiś Orbitowski, był małecki, ten wczesny, który pisał Horror, no, Kyrciusz pisał, Kain pisał, ale tak naprawdę tego było, było mało i każda książka, która wychodziła, budziła duże emocje. W tej chwili, zresztą znaczy tak od kilku lat, gdzie przez długi czas starałem się mniej więcej czytać mniej więcej to, co wychodzi, o ile byłem przekonany, że będzie to miało jakąś wartość. W tej chwili nawet rzeczy, które uważam, że na pewno są wspaniałe, nie jestem w stanie przeczytać, bo wychodzi tego potwornie dużo. I to mógłbym wymieniać teraz po prostu nazwiska tych różnych kolegów, koleżanek, yy, piórze, którzy no, piszą po prostu rzeczy fantastyczne. I czasem wydaje mi się, że lepiej... Nie wiem, czy powinienem to mówić, że uważam, że powinno się ich przeczytać, a nie jakieś moje rzeczy. Nie, no, są... nie wiesz, czy są aż tak fantastyczne. A niektóre są. Nie, ale tutaj starałem się zawrzeć w tym tomie te rzeczy, które uważam, że mimo wszystko z mojej pisaniny wyszły dobrze i wydaje mi się, że myślę tutaj słusznie. To znaczy, bo, bo parę razy gdzieś tam się trafiły jakieś pozytywne opinie, a uważam, że najbardziej pozytywną opinią, jaką dostałem, jest to, jak mi ludzie mówili, że śniły im się koszmary po tych opowiadaniach. To jest uważam najpiękniejszy komplement. Tak, to trzeba przyznać, że akurat nocne nie są takim typowym zbiorem, zwłaszcza z tego okresu sprzed 15 lat, gdzie ludzie wyciągali wszystkie teksty z szuflady i w ogóle część pasowała do pozostałych, tak były różne pod każdym jednym względem, połowa się nadawała tak naprawdę na spalenie tak do usunięcia pliku. Ja też nie. dużo takich mam jeszcze w domu i staram się z nimi, znaczy po prostu mógłbym je usunąć. No Myślałem o tym, ale ostatecznie doszedłem do, do, do wniosku, że skoro się nie nadawały do tego zbioru, to do żadnego też się nie nadadzą. Także to jest bardzo mocna selekcja. To nas cieszy wszystko. Dobrze, więc może na moment zmienimy temat. Powiedz mi, skąd się wziął Paweł materia pisasz tak geograficznie? Czy masz swoją jakąś małą ojczyznę, swoją heimat? Co, co tutaj w Łodzi sądzicie o ślązakach? A za klubem, co? Widzę. Przepraszam, my Nie, ja jestem ze Śląska i jestem... Bardzo z tym Śląskiem związany. W tej chwili mieszkam w Gliwicach i, i jeśli coś się w tych opowiadaniach pojawia, można tak domyślnie zakładać, że gdzieś... Nie, nie, jest, nie jest to jakaś ścisła topografia Gliwic, ale gdzieś to jest nimi inspirowane. Można powiedzieć, że to jest jakiś taki sen o Gliwicach. E, koszmar. E, przy czym teraz powieść, nad którą pracuje się, to akurat na Śląsku nie dzieje, dzieje, się w Bieszczadach, a to też właśnie widzisz. Nie pomyślałem o tym, to jest coś, co też pisze troszkę... Jako nie autoterapia, bo tego nie robię przecież, e, tylko po prostu jak siedziałem sobie w czasie tej pandemii w domu i nie mogłem jechać w góry i strasznie mi się chciało, to postanowiłem, że kurczę, może napiszę coś o, o, o górach. I miałem już taki pomysł właśnie na książkę, która będzie się działa w Bieszczadach i będzie miała związek, znaczy to wtedy miało być opowiadanie, się troszkę rozwinęło, miały być Bieszczady i UFO. No i, no i są, jeszcze te UFO będą. No To jeszcze, to jeszcze nie wyszło, ale, ale mam nadzieję, że w tym roku wyjdzie. No dobrze, w takim razie zmieniłeś temat, to do Gliwit zaraz wrócimy. A może powiedz, skąd właśnie twoje zainteresowanie tematyką SET i UFO? Czy to po prostu w ramach klikania jeszcze jednego linka na YouTubie czy w Google, gdy zainteresowałeś się gnozą? Trafiłeś właśnie na te tematy, jakoś cię wciągnęły, i skąd to się wzięło w ogóle? Ja nie wiem, jak się można tym nie interesować. Nie no, uważam, że nasza rzeczywistość jest strasznie skomplikowana i bardzo trudna do zrozumienia. Wszystkie teorie spiskowe, które gdzieś tam sobie krążą w świecie, te nieprawdziwe i prawdziwe, one w jakiś sposób starają się tą rzeczywistość tłumaczyć i mam wrażenie, że bardzo dużo znaczy, że warto czytać teorie spiskowe, warto się... znaczy, nie wiem, czy warto, ale one bardzo w ciekawy sposób pokazują jakieś problemy naszej rzeczywistości. Jakieś takie, wiecie, Studnie, w które można wpaść i trudno od nich później wypaść, dlatego że rzeczywistość jest po prostu bardzo skomplikowana. I no, mają niesamowicie szeroki zakres. Zresztą tutaj jakby teorie spiskowe te, te, te i, i te wszystkie tematy kosmiczne to, to, to, to jest fantastyczna sprawa. To jest takie jakby wielkie uniwersum, z którego można sobie czytać tylko fragmenty, ale jeśli się na to im, im dłużej się na to patrzy, tym więcej widać jakichś połączeń między różnymi pod światami, powiedzmy. Bo mamy przecież różnych takich nawet polskich tak zwanych foliarzy, którzy mają jakieś takie swoje teorie, ale zawsze się okazuje, że jest jakiś szerszy origin tego. Oni skądś wychodzą, czerpią na przykład, nie wiem, od D tego Davida Aika, reptyli, ale robią z tym coś swojego. Z drugiej strony na przykład wezmą sobie aniołów nieba, tych czeskich, <śmiech> i coś z tego też dołożą. Dołożą jakieś wibracje, tutaj gdzieś jakieś UFO, mm, szczepionki. I no to, to są fantastyczne, fanta fascynujące tematy. I... Przy okazji, znaczy jeśli na przykład chodzi o UFO, to, to myślę, że w latach 90. to w ogóle był jakiś taki strasznie interesujący temat, i wcześniej. Później przygasł i moje zainteresowanie również. A teraz mam wrażenie, że jest taki drobny renesans zainteresowania właśnie fenomenem UFO. Nie wiem tak naprawdę dlaczego, ale dla mnie on jest bardzo fascynujący, dlatego że ja też jego odkryłem różne nowe perspektywy, na którym, no to one nie są nowe, niekoniecznie, ale jakby udało mi się sobie skompilować w głowie jakieś takie nowe spojrzenia na to, bo klasycznie myślimy sobie o UFO, no to mamy ten jakiś statek kosmiczny, który gdzieś się tam pojawia, sobie lata. Właśnie czytałem teraz taką książkę, którą, która wyszła w wydawnictwie Znak, której nie polecam, <śmiech> nazywa się UFO, coś tam jakieś generałowie, oficerowie coś tam mówią o statkach kosmicznych. Znaczy ona generalnie ma ciekawą tematykę i jest, Treść, która w niej jest zawarta jest dosyć wartościowa, jeśli ktoś uważa, że takie rzeczy są wartościowe. Są to relacje jakichś rzeczywiście osób, które mają pewną renomę w świecie powiedzmy wojskowości, czy, czy no, są jacyś piloci wojskowi, generałowie, jakiś chyba senator którzy tam opowiadają o swoich spotkaniach z latającymi statkami, ale w takiej właśnie dosłownie materialnej formie. Czyli widzieli coś, też ok, nawet nie ze statkami, tylko tam bardzo wyraźnie w zasadzie autorka podkreśla, że chodzi o UFO, czyli jakieś niezidentyfikowane obiekty latające. Więc coś, co po prostu sobie gdzieś leci, nie wiemy, co to było, ale było. Albo nie było, może, może się radar pomylił. Albo radar tego nie pokazał, więc tego nie ma. Trudno powiedzieć. I to jest taki wymiar całkiem całkowicie materialny. A na przykład, no właśnie, to takie zainteresowanie UFO, które teraz wróciło, mam wrażenie, że ono mocno wychodzi z zupełnie innego rdzenia. Z tego rdzenia takiej duchowości, która teraz coraz mocniej od wielu lat znowu tak wzrasta, takiego spirytyzmu. I to jest, to jest fascynujące, że jeśli się na to spojrzy z tej perspektywy, to spirytyści XIX-wieczni na przykład tak naprawdę w prostej linii prowadzą do obecnych yy, jakichś szurów z YouTube'a, którzy opowiadają o swoich spotkaniach z UFO. To jest Tak naprawdę to jest dokładnie to samo. Wtedy mówili o istotach astralnych, które mieszkają na przykład na Wenus, w jak, na jakimś innym planie wibracji, a w tej chwili mamy Ashtara albo Jezusa, który na statku kosmicznym chroni Ziemię. To, to, jest, to jest piękny temat, no nie można się tym nie interesować. Tak to nie jest tak, że jesteśmy trochę muhowani na... Jasne. Bo patrząc teraz z perspektywy, jak mnie to wciągało czekałam na to cały tydzień, a teraz moja córka, która ma lat 12 i wciąga to po prostu tak jest. Oni o miała tę tematykę. Tak, bo ta tematyka cały czas bardzo dobrze z nami też re rezonuje. I z jednej strony można mieć jakiś sentyment do, właśnie do archiwum i zresztą to się dalej fajnie ogląda. I da dalej te wątki no, one są tak samo powiedzmy tajemnicze jak były. Ha, tak nic więcej... Ja ty sobie też odświeżam. Mm -hmm. Ale no, jakby okazuje się, że, że jest bardzo dużo różnych ciekawych ujęć jeszcze innych. Poza tym, bo tam to jest takie właśnie bardzo rządowo-materialne, czyli coś się gdzieś rozbiło, gdzieś były jakieś ludziki, komuś coś wszczepiły do głowy. A jest też bardzo wiele różnych innych podejść, które teraz nabierają coraz więcej mocy mam wrażenie. Też czytałem kiedyś taki artykuł, on w ogóle jest dostępny chyba na stronie Lux. Fronda, strasznie, nie? Artykuł Serafina Rosa, czyli takiego prawosławnego, nowoczesnego, amerykańskiego duchownego, który cały artykuł tłumaczy, że UFO to są tak naprawdę demony, które atakują ludzi z jakichś tam prawosławnych zaświatów. A to jest w ogóle fascynujące, nie? że można taką perspektywę obrać i on bardzo konsekwentnie ją tłumaczy z... Nie umiem teraz tego przytoczyć, bo czytałem to kilka lat temu, ale to, to, to się da znaleźć online, yy, Właśnie jak się pisze Serafin Rose UFO, świetny artykuł, strasznie się dobrze przy nim bawiłem. Nie, no, nie twierdzę, że on ma rację, ale ciekawa jest ta perspektywa, że tam zupełnie on yy, odrzuca jakieś, jaką, te, jakąś taką materialność UFO, a znowu skręca w to, że to jest po prostu jakaś istota duchowa, która po prostu chce prowadzić nas do złego. A z drugiej strony mamy ludzi, którzy twierdzą, że w statku kosmicznym siedzi Jezus z Asztarem i chronią Ziemię przed reptylami. No to, to jest taka właśnie na przykład czeska taka sekta, organizacja, której nie pamiętam jak ona się oficjalnie nazywa, ale mówi się o tym anioły, Aniołowie Nieba. I mają takie śmieszne ulotki, ale są bardzo ciekawi. I też mają jakieś. oni dziedziczą z czegoś innego, teraz już nie pamiętam z jakichś takich. Nie ma na to chyba polskiego słowa. Czarne czy. czy no, jacyś ludzie, którzy dostają przesłania, nie wiem, w snach albo pismem automatycznym i to się bardzo później rozlewa po różnych innych osobach, które z tego czerpią, to jest strasznie ciekawe. Dobrze, ja tu mam jeszcze trochę pytań, ale czy chciałem zapytać, czy ktoś z publiczności jeszcze chciałby o coś konkretnie dopytać, czy po prostu możemy kontynuować? Nie widzę go w górze, przecież na studiach też ich nie widzę, więc to nie oznacza. Dobrze, to yy, będę kontynuował. Wyjaśniłeś, skąd się wzięło twoje zainteresowanie, teraz powiedz, jak ono się przełoży na ten kolejny utwór, czyli czy jest na co czekać, tak czym będzie plama światła, jakby się on jest nie... Określił gatunkowo, czy wiem, jakby się zajęta mowa. jak pytasz, czy jest na co czekać, to ja powiem tak, ja jestem teraz na trzeciej turze poprawek, Ty nie czytałeś chyba tej poprzedniej wersji, ale wszystkim no, kolega z konglomeratu Jerry czytał, wysłał mi jakąś listę uwag, ja się załamałem do nich. Jak teraz poprawiam to ten... To że ja ci ich nie wysłałem. Jak teraz poprawiam, poprawiam ten tekst, tego nienawidzę i nie twierdzę, że jest na co czekać, ale mam nadzieję, że będzie. To, to co piszę i kończę w tej chwili, to bo jeśli ktoś z was czyt, przeczyta albo czytał, albo coś tam nie, no, no, nie, nie da się nic innego zrobić, albo nie będzie czytał e, nocnych, to jest zbiór, który uważam jest dosyć ponury i taki mroczny, nie? straszny. Starałem, starałem się, żeby był straszny, żeby on był autentycznie straszny, bo przeczytałem w życiu wiele horrorów, które straszne nie były. E, a tutaj mam nadzieję, że straszne to jest. Dostałem parę takich opinii, mam nadzieję, że, że są prawdziwe i popularne. E, zrozumieliśmy. Plama Światła będzie czymś zupełnie innym. To jest utwór, który raczej właśnie jest inspirowany tymi różnymi przekazami od osób, które twierdzą, że kontaktują się z kosmitami i dążą do jakiegoś zbawienia Ziemi przez... No, różne rzeczy, które są z tym związane, to, to jest bardzo dużo tekstów na ten temat. Ja tutaj konkretnie bardzo się zainteresowałem, ale to nie jest na ten temat książka. Zainteresowałem się sektą z polską, która istniała w latach 80., 90. w Polsce. Przeczytałem kilka takich ich broszur, w których można powiedzieć, że opisują swoje lore, czy jakieś takie założenia tego, co oni twierdzą, że się gdzieś tam we wszechświecie dzieje. To Bardzo ciekawe książki bardzo trudne to zdobycia. I one gdzieś mi posłużyły do zbudowania jakiegoś też takiego powiedzmy mini-uniwersum, które tam będzie, w którym się będzie odbywało. Ale sama książka i to... <śmiech> będzie jakby połączenie właśnie takiego mistycznego horroru <śmiech> z czymś, co nie wiem, na ile udało mi się zrealizować, w sposób zrozumiały, ale... Jakby takim jednym z pisarzy, który dla mnie jest bardzo... Z panem samochodzikiem? Y, gorzej. Z, ni... y, teraz, że ja mylę, bo to jest nienacki, niziurski. Chodzi mi o Nidziórskiego, czyli Nidziulskiego. tego sposobu na Alcybiadesa. To jest pisarz, który uważam, że jest wybitnym polskim pisarzem. Uwielbiam do niego wracać i starałem się, żeby go tam troszkę było czuć. W sensie w takiego powieści przygodowej z jakimś takim humorem, troszkę niedorzecznym może momentami, ale jednocześnie, żeby to było straszne i dotyczyło zbawienia. Co z tego wyjdzie, nie jestem do końca w stanie powiedzieć. Mam nadzieję, że wyjdzie. Do Halloween się przekonamy, tak? Tego wyjąć? Żebyśmy... Pierwotnie miało to wyjść w czerwcu. Ale jeszcze nie dostarczyłem wydawcy plików więc, i ilustracji, bo też mają być ilustracje. E, więc mam nadzieję, że no do Halloween na pewno. Ja chciałbym w tym miesiącu zamknąć ten temat, bo już nie mogę patrzeć na ten tekst. I mam nadzieję, że do wakacje może tak. Trzymam ciuki. E, wróćmy do Gliwic na moment. E, mamy tutaj e, w zbiorze opowiadanie, które nazywa się Fikcja przy ulicy Krzywej. E, jest to debiut właśnie z 2013 roku bodajże, ukazał się po drugiej stronie lustra, antologia... Po We... drugiej stronie. Po drugiej stronie po prostu tak, przepraszam. Weird Fiction po polsku. I akcja rozgrywa się przy ulicy Krzywej 14. W tekście Podłe rejony natomiast bohaterowie trafiają do mieszkania przy ulicy Krzywej 23. I jeden ze słuchaczy mojego podcastu zwrócił uwagę na to, że ta ulica istnieje. I w ogóle ulice swoich opowiadań to są prawdziwe ulice Gliwickie. Tak samo istnieje tak zwany Trójkąt. I teraz e, pierwsze pytanie w, w tym kontekście, co ujrzy czytelnik podążając tropem twoich bohaterów? W tej chwili myślę, że można bezpiecznie już zajrzeć na ulicę krzywą i, i na Trójkąt, ale myślę, że w Łodzi też macie takie miejsca, gdzie się raczej nie zagląda i Trójkąt Gliwicki takim miejsce... Nazywają się Łódź. <laughs> nie chciałem tego mówić. <laughs> No, w Gliwicach mamy takie, takie miejsce, ja akurat się w Gliwicach nie wychowałem, więc jakby nie miałem tego doświadczenia obcowania z tym miejscem za młodu, ale jak gdzieś tam sobie, jak się już tam 10 lat temu do Gliwic wprowadziłem, jak się przechadzałem po mieście, no to widziałem, że tam są takie rejony, gdzie nie do końca się powinno zaglądać takie można właśnie powiedzieć tytułem innego opowiadania podłe rejony, ale one są piękne. To, to jest takie miejsce... Hmm, ze starymi kamienicami, bardzo blisko dworca, więc blisko centrum Gliwic. Niewielkie w gruncie rzeczy miejsce, ale jest, jest po prostu bardzo ładne tylko takie, że, że czuć na nim takie, takie zapomnienie, że jakby miasto nie do końca o nie dbało, troszkę zostało tak rzucone ludziom, żyjcie sobie tam i, i nie będziemy tam zaglądać, policja też nie. No w tej chwili to się troszkę już odwraca, zresztą jak w wielu takich miejscach, no, Coraz więcej znowu jakieś tam firm się tam przeprowadza, ale jest tam taki naprawdę klimat, jak się tam zajrzy, że ma się ochotę pisać horror'y. Dobrze. E, Przy czym ale... ja jeszcze może dodam, co, co do tych ulic. To nie jest tak, zresztą mogłabym powiedzieć, że tak jest, bo i tak tego nikt nie sprawdzi, nie? jak nie jesteście z Gieńc, ale... Kiedyś sprawdzimy. No, to wtedy jakieś. My nie zrobimy dalej. To jest taka, by ja bym bardziej taka topografia koszmaru, a nie rzeczywistości. To znaczy, ja sobie biorę jakieś ulice, staram się mniej więcej zachować je tam, gdzie są, ale niekoniecznie trzymam się detali, bo to ma służyć jakimś szerszemu celowi, czyli temu, żeby ten czytelnik później koszmary miał, a nie temu, żeby odwzorować miasto. Nie do końca jestem przekonany do tego, że... Znaczy, inaczej, znowu wrzucając do tego, nikogo nie obchodzi, jak wygląda ta ulica tak naprawdę w rzeczywistości, nie? Yy, ona ma po prostu działać, więc jakby to są prawdziwe miejsca, można je odnaleźć, można się, niekoniecznie się zalecam, ale można się nimi przejść, ale nie będzie to tak, że w tym miejscu, to okno, gdzie się urodziło, urodził się Syn Boży, że ono istnieje naprawdę. A w jednym z opowiadań się rodzi. Szkoda. A czym tak naprawdę jest Gliwicki Trójkąt i pytanie, które być może jest z tym związane, czy macie jakieś legendy miejskie związane z Gliwicami? Nie wiem, czy są w Gliwicach legendy miejskie, szczerze mówiąc. Na pewno są. Są na pewno jakieś takie z, z innych miejsc Śląska. Znaczy ja akurat to... Podobno dosyć znana historia, jakby bardziej byłem związany kiedyś z Kędzierzynym Koźlem, którego nikt nie zna. Tam bo akurat pewnie jedna z najbardziej znanych rzeczy z Koźla to jest dziewczynka na rowerku w lesie. Gdzieś, gdzieś to spotkałem się w jakimś memie w internecie, że jakiś taki, taki, wiecie, był taki tier różnych zjawisk paranormalnych w Polsce, które gdzieś tam była, tam jakaś historia z Rudy, Rudy Śląskiej o jakichś mordercach. I była właśnie dziewczynka na, na rowerze Skędzierzyna Koźla z lasu. I to jest coś, co na przykład moja, moja żona była skędzierzyna i ona to do, dobrze znała, bo się wszyscy w tym fascynowali, że no w lesie gdzieś tam ludzie spotykali jakąś dziewczynkę na rowerze, która jechała, coś tam mówiła i znikała. I była takim takim duchem. Nie wiem, to, to bardzo było głośno o tym w, w okolicy tamtej 15 właśnie lat temu. To chyba nie odpowiada na twoje pytanie, ale... Ale tak, a co z tym bliwiskim trójkątem? Giną tam nie wiem, ludzie, dzieci, Nie, to było takie można miejsce, dostać w twarz? No, można było oberwać. Yy, generalnie po prostu ta, taki, takie miejsce, gdzie, gdzie było bardziej niebezpiecznie. To dlatego zapisałeś się na CrossFit i na graną no. Magadonę? Nie. To nie, to się wtedy <laughs> zapisałem kiedy się zapisałem na Krav Magę. <laughs> Okej. Okay. Dobrze, przechodząc do kolejnego tekstu, słynia się na samym początku, że ta złota era horroru, Phantom Press, wydawnictwo Amber, te klimaty groszowej literatury Grozy niekoniecznie do Ciebie trafiły, ale jednocześnie jeden z najlepszych tekstów w zbiorze to Epilog do płomieni śmierci, i taki mokry sen właśnie każdego fana Grozy z tamtej epoki, bo nie tylko jest metakomentarzem do wspomnianego wysypu kojogów, ale też e, tworzysz niejako miejską legendę związaną z serią, właśnie wydawniczą. Tak, do, dopisujesz do prawdziwej historii wątek kojogowy. E, no właśnie, no to jak to z tobą jest? Nie, no to, że ja jakoś troszkę się od tego odcinam, to nie znaczy, że tego nie przeżywałem w jakiś sposób. No, to jest coś, co nawet jeśli nie byłem jakimś wielkim fanem tej serii, to nadal ona istniała i jako jakiś tam człowiek, który do, do, którego do tych horrorów zawsze ciągnęło, yy, no się na nią natykałem i zresztą kiedyś no, mniej krytycznie patrzyłem na książki, więc mimo wszystko nie wiem nawet jakie czytałem tytuły z tej serii, ale no gdzieś je mam w mózgu za, za, już za, zapisane, wy, wyryte, no, nie, nie da się w Polsce tego pominąć. No, ja, jakby bardzo, znaczy ja, ja lubię się kłócić z tą serią i z, z uwielbieniem do niej, bo ono w Polsce przybierało momentami jakieś ogromne rozmiary, gdzie zresztą... Przybiegało? Czy nadal no. przybiega? No, ale w tej chwili właśnie już jest, mam wrażenie, troszkę inaczej. W tej chwili mamy tego horroru bardzo dużo. Jest czego wybierać, bo właśnie, no, kilka lat temu było tak, że ja, ja strasznie właśnie się kłóciłem z ludźmi, którzy chcieli wydawać na przykład znowu Mastertona. Ja mam jakieś tam ciepłe uczucia wo wobec Mastertona, ale jak na przykład parę lat temu próbowałem wrócić do Wyklętego, okazało się, że to nie jest ta książka, którą pamiętam. Ona jest o wiele gorsza. E, mam nadzieję, że nie jesteście takimi fanami, że się nie obrazicie na mnie. E, no ale te, te książki po prostu w większości, znaczy nie, no, jedna z nich były lepsze, drugie gorsze. Da się to czytać z jakimś tam e, sentymentem, czy nawet... Czy... Co było świetne? Okay. <laughs> nie. <laughs> to jest tak głupie. <laughs> Ja, ja pamiętam jako wspaniały Mroczny Horror, nie jest taki <śm> durny, <śm> durny, <śm> durny, mogę taki du dużo inwektyw mówić, nie, raczej nic mądrego nie wymyśla teraz, ale inwektywy tak. E no ale właśnie kilka lat temu tego horroru w Polsce jeszcze tyle nie wychodziło i ja miałem takie wrażenie, że to jest taki ostatni moment, żeby nadać jakiś e zmienić wektor, powiedzmy, w jakim to idzie. Bo wszyscy chcieli właśnie, o, wydawajmy więcej Mastertona, wróćmy do Gaia and Smifa. Jak widziałem te jakieś te, te, teksty Smitha, które się ukazywały, na przykład w Leśnieniu, w takim magazynie, który parę lat temu, dobrych parę lat temu Łukasz Śmigiel wydał. Parnaście, Parnaście! może i tak. Coś... Dziesięć lat temu, powiedzmy, yy, wychodził i tam wrzucili tak z Gajem Smitha, bo wszyscy Smitha znali i chcieli, chcieli tak, znaczy się cieszyli, że wow, ten Smith, do którego, którego czytaliśmy jako dzieci, teraz znowu będzie. Jak przeczytałem jakieś jego opowiadanie, to właśnie, które się ukazało, to się załamałem, no to było straszne. Jakimś misiu morderczym, że nawet nie pamiętam, ale tak wyparłem to z pamięci. A w tej chwili, jeśli ktoś już, no teraz na przykład Phantom Books, wydawnictwo w tej chwili już chyba świętej pamięci, bo się z... Phantom, Phantom Books. Znaczy za... Miesiąc dwa będzie świętej pamięci. Tak, więc jeśli na przykład chcecie coś sobie przeczytać z Phantom Books, to sobie kupcie, bo chyba nie tutaj, ale przez internet na pewno, bo wydawisko się zamyka niestety. Ale mi ja na przykład wydali jakiś czas temu dwa tomy, właśnie Gaja i z Sabatu. I w tej chwili dla mnie to już jest ok. No, mamy w tej chwili tyle innych książek, że niech sobie wydają tego Smitha, też pewnie to kupię, skoro się zamykają dającmy <laughs> za 200 zł ok <laughs> Paweł Botega, ja w to to to uh, ale no właśnie mamy w tej chwili cały nurt uh, Weird Fiction z Wojtkiem Gunią na czele uh, Szymonem Eicherowiczem który będzie tutaj pojutrze na scenie uh -huh. i którego też bardzo polecam i w ogóle jest masa fantastycznych pisarzy w tej chwili jakby jest już jakiś taki balans ktoś chce czytać Makabre, gore? Proszę bardzo, chce ktoś czytać weird fiction i rzeczy, które, nie wiem, będą mu po prostu dziury w głowie, jest coś takiego. Jakiś mainstreamowy horror? Proszę, Wesper wydaje tego na pęczki. Parę lat temu było inaczej i wtedy jakoś tak czułem potrzebę zwierania się z tym, w tej chwili już jej czuję o wiele mniej. Okej. Okay. No tak jak powiedziałem, Płomienie Śmierci to jest taki totalny fan service. trochę polemika może z tamtymi czasami, ale raczej takie pozytywne uśmiechnię uśmiechnięcie się do fanów złotych. Ja do... Jeszcze może dodam, bo ten motyw, który tam użyłem, czyli przeklętej książki, to jest motyw, którego ja nie znoszę w literaturze, <laughs> to jest straszne rzeczy o sobie mówię, że napisałem coś, czego nie lubię, ale właśnie chciałem spróbować, zobaczyć czy... Bo... To jest coś, co się często pojawia i to, ja na przykład mam też taki problem, że być może kojarzycie się takiego pisarza jak David Cain. Świetny pisarz, taki Dikowski, horror tworzy, tylko że on uwielbia motyw, którego ja nie znoszę. Ja czytam jego książki, podobają mi się, ale myślę sobie, cholera, po co ten motyw używasz? Czyli pisarza, który tworzy rzeczywistość albo zmienia rzeczywistość swoim tworzeniem. Nie znoszę tego, nie wiem, z jakiegoś powodu mam wysypkę, jak, jak czytam takie rzeczy i chciałem sprawdzić, czy jestem w stanie napisać coś takiego w taki sposób, który dla mnie będzie akceptowany. Dla mnie jest Dużo osób mówi, że to opowiadanie jest najlepsze. Nie wiem, to chyba dobrze. Dobrze. Mamy też yy, Białe damy nie są głupie. I to jest polemika z twórczością innego autora polskiego, Piotra Borowca. I mamy tytułowe nocne, które są metakomentarzem dla całego zbioru. Yy, rozumiem, że to wszystko zabiegi bardzo świadome. Czy planujesz właśnie w swojej twórczości dalszej, przyszłościowo yy, też umieszczać takie easter egi, polemiki, metakomentarze, nawiązania? Tak planuję, bo uważam, że to jest fajna zabawa i chciałbym, żeby więcej takich rzeczy się gdzieś działo, bo polskie środowisko horroru mimo wszystko jest dosyć zwarte. To znaczy jest dużo pisarzy, którzy nawzajem się gdzieś tam znają, razem to sobie tworzyliśmy przez lata, kłóciliśmy się bardzo dużo i, i jest tych, jakieś takie częste relacje są dosyć intensywne, ale są, są, są fajne, fajnie się spotykać. I no, umówmy no się, większość horrorów w Polsce czytają pisarze, bo większość osób pisze. I uważam, że fajnie jest i skoro i tak znamy te swoje rzeczy w większości, żeby jakoś do tego nawzajem nawiązywać. I właśnie opowiadanie Białe damy nie są głupie, ono już samym tytułem nawiązuje do dwóch opowiadań Piotra Borowca, czyli Wszystkie białe damy i, I Małe dziewczyny. dziewczynki nie są głupie. I to nie jest tak, że ja się z nim tutaj... znaczy to nie do końca jest polemika. Ja chciałem wejść w jakiś taki dialog po prostu z jego tekstami dlatego, że uważam, że sposób w jaki on tworzy to są opowiadania takie o duchach w większości. Tu on napisał dwa zbiory opowiadań, one chyba będą wznowione przez Dom Horroru. Będą, tak W tej chwili, to znaczy wydania, które jeszcze pewnie gdzieś się ta da zdobyć w tej chwili to jest wydawnictwo Gmorg. To też teraz troszkę wróciło z grobu, bo nie istniało przez jakiś czas, ale no, nowe wydanie będzie w Domu Horroru. Jeśli to wyjdzie bardzo polecam. To są, to są bardzo interesujące podejście do mm, historii o duchach. Dlatego, że z jednej strony to są opowiadania mocno osadzone w takiej klasyce grozy Emer Jamesa no i tych, takich innych pisarzy tego typu, Sheridan LeFanu na przykład, a z drugiej strony on bardzo mocno osadza je w naszej rzeczywistości, szczególnie w rzeczywistości wschodniej Polski, Rzeszowa, czyli tam, gdzie autor mieszka i dużo tam jest w ogóle takiego meta-komentarza do, do no tego wszystkiego, co, co się tam dzieje w jego życiu i w okolicy. I uważam, że są świetne. To znaczy, często gdzieś tam się z nim też kłóciłem, ale bardzo, bardzo cenię sobie to, że on ma bardzo indywidualny, bardzo taki wyrazisty głos w literaturze. Bardzo czekam, aż napisze coś nowego. No i chciałem po prostu napisać. że znaczy tak sobie kiedyś pomyślałem, że skoro on tam bardzo dużo takiej mety robi, że na przykład często. i główny bohater jego opowiadania jest oparty na nim samym, to ja pomyślałem, kurczę, jak ja bym się o tego jego bohatera i je umieścił w moim tekście. To mogłoby być zabawnie. I w ogóle postanowiłem, że zrobię tak, tak że spróbuję napisać jego opowiadanie, ale tak jakbym ja je napisał, a ja mam zupełnie inne podejście do tego, bo on na przykład kiedy zawsze musi mieć bardzo mocno podparty w rzeczywistości czy czymś takim powiedzmy socjologicznym, Pojawienie się ducha, czyli duch pojawia się dlatego, że komuś na stała się krzywda albo dlatego, że jakieś wydarzenie historyczne w jakiś sposób wpłynęło na rzeczywistość. Jest jakaś krzywda, która musi zostać wynagrodzona. To u niego świetnie działa i to jest bardzo fajnie osadzone w takiej, takiej polskiej, nawet w, no, polityce powiedzmy. Ja zupełnie inaczej na to patrzę i starałem się zrobić ducha, który nie ma żadnego może nie sensu, ale przyczyny. I to opowiadanie jest o tym, że bohaterowie tak naprawdę wpadają w taką właśnie czarną dziurę tego, że próbują zrozumieć, co się wydarzyło, ale nie są w stanie, bo nie ma wytłumaczenia. No i tak. Tak. To kończąc powoli, chciałem zaznaczyć, że właśnie mamy też takie w tym zbiorze wickedowe impresje takich utworów bardziej niejednoznacznych, nierealnych. i Jednym z nich jest taniec Panny Sałę, czy też Załę. W tym tekście bohater stalkuje tytułową kobietę i jest świadkiem też jej samobójstwa. Powiedz mi, czy posiadasz w domu lornetkę i czy zdarzyło ci się podglądać sąsiadów? Nie mam lornetki i mam ten... to nieszczęście, bo ja lubię podglądać ludzi, ale ja nie mam sąsiadów, naprzeciwka mam działki. Co ma swoje zalety, bo nikt inny też mi nie podgląda dzięki temu, ale... Czyli nie... jednak autotegawka. <laughs> Dobrze, kończy nam się czas, więc serdeczne dzięki Pawle za rozmowę. Dziękuję również. Państwu dziękuję za bardzo, dziękuję. bardzo dziękujemy za przybycie I wszystkim polecam oczywiście nocne. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia i jutro. Koniec. Dziękujemy.